Tu program pierwszy Polskiego Radia.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 Polskie Radio Noc w Polskim Radiu 24 Powtórka programu Przed mikrofonem Maciej Wolny Dzień dobry Państwu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 i jak można było do tego dopuścić, natomiast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 Różna o 180 stopni będziemy walczyć, później nie będziemy umierać za ten Marcosu. Premier mówi nie będziemy składać, później jednak widocznie analizy pokazały opinii na wsi i czy przy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 Jedyta Pazura, e... Katarzyna Nosowska, Blanka Lipińska na yy, no to się zdecydowały. Tak, więc to, to, to zrobiło potężne wrażenie i potężne emocje mogło to generować.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 bo tutaj szczególnie takim zagrożeniem przy y, tego typu szybkich y, zbiórkach y, no jest właśnie ten element y,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 Редактор